Zabierzmy ten czas konferencji Panu Bogu, aby był to czas dla Niego. Byśmy byli otwarci na działanie Jego Ducha. Byśmy chcieli przyjąć to wszystko, co tu usłyszymy. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli będzie to trudne, jeśli będzie nas dotykało, jeśli będzie dotykało naszego życia, naszej historii. Zabierzmy ten czas, nasze słuchanie przez ręce ma tu najświętszy, pod Twoją rolą. czekamy się święta może żyć świętym. Nasze się nasz wolne. Nasze życie jest wolne. Nasze życie jest wolne. Nasze życie jest wolne. Nasze życie jest wolne. Nasze życie nasz no i co Świętego Ano. Znajdujemy się w epicentrum Wielkiego Postu. A więc znakomita okazja, żeby zatrzymać się na chwilę chociaż nad rzeczywistością sakramentu spowiedzi. Tak się akurat składa, że dzisiejsza Ewangelia o synu marnotrawnym również jakoś wpisuje się w ten temat, ponieważ jest to chyba najpiękniejszy obraz ukazujący miłość Pana Boga wobec nas, znajdujący się w Piśmie Świętym. Sakrament Spowiedzi. To jeden z siedmiu sakramentów Kościoła Katolickiego i należy on do grupy tak zwanych sakramentów uzdrowienia. Tutaj w pierwszej linijce mamy podział sakramentów. Te siedem sakramentów dzieli się na sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. To jakie są? Przez i? i. komunia. I komunia. Święta. Później są sakramenty w służbie komunii. To jest kapłaństwo i małżeństwo. I sakramentu uzdrowienia, to jest spowiedź i namaszczenie chorzy I funkcjonują różne nazwy sakramentów tego sakramentu. Jest to sakrament pokuty, sakrament spowiedzi sakrament pojednania, sakrament przebaczenia i sakrament nawrócenia. Właśnie nawrócenie tutaj wydaje się takim kluczowym pojęciem. Chodzi właśnie o nawrócenie. Pan Jezus powiedział, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Właśnie napisałem sobie tutaj, żeby nie zapomnieć, że mnóstwo ludzi się spowiada, ale tylko nieliczni się nawracają. Jest to niestety prawdą. Można się emocjonować, że mamy pełne kościoły, pełne kolejek przed świętami. Tylko właśnie, nie zawsze idzie to w parze z rzeczywistą przemianą człowieka. A właśnie o tą przemianę tutaj chodzi. I teraz, skąd się w ogóle wziął z powiedzi? Pewnie księża wymyślili. Albo jakiś kardynał w Rzymie, co? Właśnie. to wszystkie sakramenty pochodzą od Jezusa Chrystusa. I również ten. Pan Jezus zostawił nam takie słowa w liście apostoła Kuba. Wyznawajcie sobie nawzajem grzech. Ale to jeszcze nie jest taki kluczowy tekst ustanawiający sakrament spowiedzi. Za kluczowy uznaje się ten zawarty w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 20. Weźmijcie Ducha Świętego, to jest taki wstęp, bardzo ważny zresztą, w którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Specjalnie tutaj tak zrobiłem, że podświetliłem ten początek, no bo jak ksiądz nie weźmie Ducha Świętego, to nie powinien się do konfesjonalu, bo może na rozrębę. Czasem są takie sytuacje, że ktoś właśnie mówi, że no, nie musi się spowiadać, bo grzechów nie ma. A właśnie apostoł nam przypomina, czy uświadamia, że jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Ostatnio właśnie zadzwoniła do mnie taka pani, która y, usiłowała mnie przekonać, że ma prywatne objawienia, że nawet je otrzymuje wierszem, więc przez chyba dobrych parę minut czytała mi te swoje objawienia wierszem otrzymane. Po czym pyta się mnie, czy to jest prawda. Ja mówię, że ja nie wiem, czy to jest prawda. No ja w to ksiądz nie wiem. Ja, mówię, ja nie wiem. Ja cię nie spowiadam na przykład. A ja nie potrzebuję, ja już nie chodzę, ja już nie potrzebuję spowiedzi. Ja mówię, a nie to już nie mam o czym rozmawiać, bo w tym momencie stawiasz się poza kościołem. No i właśnie tak. Pojednajcie się z Bogiem drugi list do Koryntian, rozdział 5. Jest to nieustannie aktualne. Każdy z nas, oczywiście w momencie Krztu Świętego, został oczyszczony z każdego grzechu, ale od momentu przyjęcia Krztu Świętego nieustannie obowiązuje nas wyzwanie do nawrócenia, do nawracania się. To nie jest Jednorazowa Czasem jest tak, że w jest jakieś takie bardziej spektakularne nawrócenie, ale y, tak naprawdę nawracać się powinniśmy nieustannie. Cały czas. I w związku z tym przechodzimy do następnego slajdu, który dłużej nam towarzyszy. Jest tam? Pięknie. Warto sobie dzisiaj przypomnieć i omówić warunki, powiedziałbym w nawiasie ważnego i owocnego, albo nawet dojrzałego, bo tak jest zatytułowana moja prezentacja, nie było pierwszego slajdu z tytułem. Dojrzałe i owocne korzystanie z zpowiedzi świętych. Warunków jest pięć. To jest taki może troszkę techniczny podział, ale jednak on tam coś oddaje rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Zacznijmy od rachunku sumienia. Czasem jest pytanie, jak robić rachunek sumienia? Mi się wydaje tak, że jeżeli ktoś ma jakąś chociaż minimalną wrażliwość moralną, i stara się żyć w miarę uczciwie względem siebie, czyli żyć w prawdzie, nie oszukiwać się, względem Pana Boga też, to sumienie wypomni to, z czym trzeba pójść do spowiedzi. Natomiast, jeżeli ktoś rzeczywiście ma ciemność, widzi ciemność przed przystąpieniem do spowiedzi, to można sobie pomóc. Można sobie pomóc robić rachunek sumienia według przykazań Bożych według przykazań kościelnych, według błogosławieństw, według grzechów głównych o z No Różne są powiedzmy szkoły tutaj, prawda? Ale taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest kwestia, na którą zwraca uwagę ksiądz Krauta. Że wielu chrześcijan podchodzi do sakramentu spowiedzi bardzo technicznie. Że to jest pewna czynność. A rachunek sumienia, to przede wszystkim powinna być modlitwa. Zresztą całe przygotowanie, za chwilę do tego wrócę, do spowiedzi, powinno być według mnie w duchu takiej naprawdę żarliwej modlitwy. Więc rachunek sumienia jest potrzebny po to, żeby wiedzieć, za co żałować. I w tym momencie przechodzimy do punktu drugiego, żal za grzech. Jak nie wiem, za co mam żałować, to, no to nie będę żałować. Więc żeby wiedzieć, nad czym mam płakać, to muszę zrobić rachunek sumienia. Teraz żal za grzechy. Wyróżnia się w teologii dwa rodzaje żalu za grzechy. Żal doskonały i żal niedoskonały. Żal doskonały to jest żal świętych. To jest żal z takiej czystej, niczym nieskażonej miłości do Pana Boga. To jest rozpacz duszy z tego powodu, że zraniłem Boga że zawiodłem najczystszą miłość Boga wobec mnie. Że po prostu się sprzeniewierzyłem, że się zbuntowałem, że nie zaufałem, że Bóg chce dla mnie dobrze. Natomiast jest drugi jeszcze żal, żal niedoskonały. To jest żal, o którym mowa dzisiaj się w Anglii. Wrócę do mego Ojca, nie dlatego, że Go kocham przecież, tylko dlatego, że jest mi źle. Już mam siebie dość że już ze sobą nie mogę wytrzymać, że już się siebie brzydzę, no to wrócę do mojego Ojca. Ale okazuje się, że nasz Pan Bóg jest tak wspaniał że nawet taki żal wystarczy, żeby spowiedź była ważna. Na szczęście. Ale to też jest tak, słuchajcie, że kto się otwiera na Pana Boga, to myślę, że też ten żal ewoluuje, czyli może się rzeczywiście zaczyna takiego żalu niedoskonałego, ale coraz bardziej człowiek żyjący w łasce żałuje w sposób coraz bardziej doskonały. Coraz bardziej dojrzale podchodzi do swoich grzechów, do patrzenia na swoje grzechy. Żal jest określany jako ból duszy, ból duszy z powodu popełnionego zła, cierpienie duchowe. Kolejny punkt. Mocne postanowienie poprawy. Celowo wytłuszciłem mocne, bo, yy, bo ono musi być mocne. Bardzo wielu ludzi ulega zniechęceniu do spowiadania się, ponieważ tłumaczy to tak, że nie ma poprawy ciągle przychodzę z tymi samymi grzechami. W kółko to samo. Ileż można się robić się głupka i mówić o tym samym. Takiego myślenia chce diabeł. Takiego myślenia chce dla nas czatu. Żeby mocne postanowienie, żeby postanowienia poprawy było mocne, to warto zastanowić się, nad grzechem pierworodnym. Grzech pierworodny to jest taka sytuacja, która zdarza się każdemu z nas. To znaczy sposób, czy schemat dojścia do grzechu jest ta anatomia grzechu jest po prostu obowiązująca po dzień dzisiejszy. Dlaczego Ewa zerwała owoc drzewa? Dobra, zła. Głodna była? Nie była głodna. Nie była głodna i nic nie brakowało. Ewa po prostu weszła w dialog z pokusą, z diabłem. I dlatego zgrzeszyła. Potem poszła jak domino, poszedła jak domina. Oczywiście mój prywatny pogląd na ten temat jest taki, że gdybym miała zaspokojone potrzeby emocjonalne i Adam z nią gadał, to by nie gadała z wężem, no ale... Ale prawdopodobnie Adaś tak, zajął się innymi sprawami. Nie wiem czym, bo samochodów wtedy nie było, ale czymś się musiał dać. komputerów też. W każdym razie, o co chodzi? Diabeł działa w ten sposób, żebyśmy się zatrzymali na wierzchołku góry lodowej, naszej grzeszności. Na przykład, ktoś ma problem z masturbacją. I nie ma tylko to masturbacji, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. A w ogóle nie widzi całego podnóża, całej podstawy, jakim jest siedzenie w pornografii, oglądanie pornografii. No i ja bym chciał, żebym tylko się koncentrował na tym i rozpaczał, jaki to jest beznadziejny i się dołował i żeby mu ręce padały, że nie, już nic to nie będzie. A tutaj siedzi w tym i w ogóle nie widzi problemu. Więc właśnie chodzi o to, żeby w mocnym postawieniu poprawy chodzi o to, żeby sobie nazwać i określić te wszystkie okoliczności i sytuacje, które do grzechów nie doprowadzają i się z nich wymiksować. I z nich zrezygnować. Jak mnie na przykład kręci jakiś kolega w pracy, to czasem trzeba pracę zmienić. Albo oddział zmienić. Jak mnie na przykład yy, ktoś zaczepia na jakimś czacie, no to trzeba się wymiksować z tego czatu. Zmienić nikt, czy tam wiem? Bo na żadnym czacie nie jestem. Tutaj. <głosy> to są różne czaty, tak? są poboże. Czasem trzeba zmienić środowisko, na przykład, nie? Znajomych. No, takich znajomych, którymi po prostu. Są, jesteśmy, jak jesteśmy ze sobą, to po prostu no, głupawka nam odbija, czy no, jesteśmy, z... są psuci, żyją bez Pana Boga no i dopóki tam do nich nie polizę, czy z nimi się nie mówię na grilla, czy na wspólny wyjazd na ratacie, to jest okej. Okay. A jak właśnie się gdzieś spotkamy, czy zaczniemy jak tam organizować jakieś wspólne przedsięwzięcia, to się zawsze to kończy jakimś kacem moralnym, bo, bo gdzieś tam popłynęliśmy. Nie trzeba się od tego odciąć. A nie obwiniać Pana Boga, że do Panów jest zwinien, że ja się nie odwracam. Albo księża. Przechodzimy do punktu czwartego, chyba, który najszerzej będę mówił. Spowiedź szczera. Spowiedź ma być szczera. Słuchajcie, spowiedź, tak jak w ogóle całe nasze życie duchowe, to jest walka. I chyba w spowiedzi to najbardziej wychodzi. Czasem jest tak, są takie momenty w życiu człowieka, że naprawdę musi bardzo walczyć, żeby być tutaj uczciwym. Generalnie nigdy nie można być, czuć się zapewnym, jeśli chodzi o szczerej Dlatego, że diabeł działa strasznie podstępnie. Na przykład, może być tak, że ktoś się może dobrze przygotować. Może nawet pójść do spowiedzi, do, pójść do kościoła. Może stanąć przed konfesjonałem. Może nawet podejść do konfesjonału z najlepszymi intencjami i w trakcie spowiedzi zmaścić sprawę. Nie powiedzieć. Czy, czy tak powiedzieć, że ksiądz się nie domyślił, czy nie miał szansy się domyślić? Albo jak mi opowiadał mój kolega, który rozmawiał z swoją świecką koleżanką, kiedy zapytał... Jak to, jak to nie ze spowiedzią. No mówi, nie, no byłam ostatnio, wiesz, no powiedziałem, cztery grzechy głośno, trzy, dwa tak ciszej, cichutko. No tak, i ksiądz nie słyszał, czy nie zrozumiał. Więc pytanie, kogo tak naprawdę to chcemy oszukać? Przecież Pana Boga nie oszukamy, Panu wszystko wie. Tylko to nie ma sensu, bo wtedy, takie działanie nie ma sensu, bo wtedy czynimy spowiedź po prostu nieważną. Kto idzie do spowiedzi z zamiarem zatajenia grzechów ciężkich, bądź istotnych okoliczności ich popełnienia, ten dopuszcza się świętokradztwa. I w ten sposób czyni też spowiedź nieważną. W ten sposób też jeżeli pójdzie do, do komunii, no to też jeszcze bardziej sobie komplikuje sytuację, no bo przyjmuje komunię świętokradską. Są takie bardzo mocne słowa w Piśmie Świętym, które mówią właśnie, że kto w ten sposób postępuje, ten no zewnętrznie wydaje się, że wszystko jest okej okay, w domu spowiedzi, teraz idę do komunii, to jest pogrzeb, pójść w rodzinie, a całe lata nie chodzę do spowiedzi do komunii. Ale jest pogrzeb, no to idę. Niektórzy właśnie tak... Ja to na każdej mszy, kiedy okrałem pogrzeb, mówię przy wstępie do mszy, że do komunii mogą pójść tylko ci, którzy są w stanie łaski święcającej. Bo bardzo często okazuje się, takie myślenie u ludzi wierzących, że żyję sobie bez Pana Boga, ale jest pogrzeb matki, to jak ja mogę na pogrzebie matki, nie pójść do komunii? To nie, że mam spiralkę założoną na przykład, albo, że zdradzam żonę, no ale jest pogrzeb matki czy ojca, muszę iść do komunii. I idzie. W razie wątpliwości jeżeli mam wątpliwość, czy jestem w grzechu, czy nie, czy to, co robi, czy jak żyję, złem moralnym, czy nie, mam obowiązek zapytać się księdza na spowiedzi. Jak ksiądz się pomyli, to jest jego sprawa. To on to bierze na siebie. Jak ksiądz źle mi podnie. Ale... I mam się obowiązek zapytać, żeby nie żyć w jakiejś niepewności nie można jakby domniemywać, że wydaje mi się, że coś tam nie jest grzechem albo koleżanka mi mówiła, że to chyba nie jest grzechem, no to ja już się nie będę pytać to tak będę dalej żyć czyli najczęściej, czyli partaczyć i dopiero no to mocno w łeb ta sytuacja czy ten grzech, to dopiero wtedy będę się pytać czy będę się nawracać lepiej sobie oszczędzić takiego cierpienia Czasem też niektórzy myślą w ten sposób, że, yy, że spowiedź może dotyczyć pewnej części mojego życia. Pewnej części mojej grzeczności. Spowiada się ktoś na przykład. Ja się o coś pytam, a słyszę z drugiej strony nie poprzednizenie o tym to nie będziemy rozmawiać. I tego za tego to my nie dotykamy. No i chwileczkę, Ale przecież to jest. to podlega ocenie moralnej. No może tak, może odwodę, ale nie, to tutaj o tym nie będziemy rozmawiać. No niestety tak, czasem myślę, że nie tylko ja. Więc nie ma coś takiego jak rozgrzeszenie szczęści grzechów. Spowiedź ma między innymi taki przymiot integralności. Spowiedź musi być integralna, żeby była ważna, czyli musi dotyczyć całego życia człowieka, a nie tylko jakiegoś wybranego fragmentu. Nie chodzi o to, żeby szukać na siłę grzechów we wszystkich dziedzinach życia, tylko że jeżeli gdzieś coś jest, to. To musi to być objęte. Może właśnie powiem trochę o tej modlitwie w kontekście spowiedzi. Więc ja bym zachęcał, żeby od początku się modlić. Jak się pojawi w ogóle pomysł, że idę do spowiedzi, albo jak się powinien pojawić pomysł, że idę do spowiedzi, powinienem pójść, powinnam pójść do spowiedzi, to już trzeba się zacząć gorąco modlić. Najpierw, właśnie o to, żeby dobrze zrobić ten rachunek sumienia żeby nic nie zamotać, nie zakamuflować, żeby stanąć w pełnej prawdzie, potem żeby żałować, to z tym żalem to też jest czasem tak, że... to tak trochę żartem, bo... czasem ksiądz się pyta, czy żałujesz za No I może usłyszeć, że no w sumie nie. I co wtedy ksiądz ma zrobić? Można jeszcze zapytać, czy żałujesz tego, że nie żałujesz? Jak ktoś żałuje tego, że nie żałuje, to już nie jest źle. Później warto się modlić o to, żeby właśnie sobie nazwać te okoliczności i sytuacje, które mnie w odwadze, w pełni prawdy, które mi doprowadzają do grzechu, i właśnie mieć siłę się od nich odcinać. No i wreszcie trzeba się modlić chyba najbardziej o to, żeby ta sprawa była szczera, tak mi się wydaje. Czyli żeby w ogóle przyleźć do kościoła, żeby nie uciec z kościoła przed podejściem do konfesjonału, żeby przyjść do tego konfesjonału i powiedzieć wszystko. I powiedzieć tak, że ksiądz się nie musiał domyślać, ani przekręcać głowy w tej wechce, żeby wreszcie usłyszeć, co, o co tam chodzi. Myślę, że panie, szczególnie tutaj obecne, powinny się szczególnie modlić o to, żeby księdzu, nie widzieć tylko faceta, ale Jezusa, bo to przecież sam Pan Jezus słucha waszego wyznania i to sam Pan Jezus was rozgrzesza, bo to nie Ksiądz umarł za was na krzyżu, bo jest za cienki. To Pan Jezus za was umarł na krzyżu i Pan Jezus was rozgrzesza. Są czasem takie sytuacje, gdzie Ksiądz nie może dojść rozgrzeszenia. I bardzo wiele osób odbiera to jako dramat, tylko od koniec świata ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest nic miłego, chociaż jak muszę takie coś y, zrobić, to staram się maksymalnie y, no, z, po prostu jakoś tak y, przygotować też penitenta i żeby się nie czuł jakiś y, no nie wiem odrzucony, o, to jest dobre słowo. Natomiast jest też coś takiego, yy, mam takie coraz silniejsze wrażenie, że bardzo wielu katolików traktuje konfesjonal jak bankomat, jak ATM. Czyli że przychodzę, klękam, mówię i wracam papierek z rozruszeniem. Czy to powinno działać automatycznie? Jak jest coś nie tak, jak, jak ksiądz zaczyna yy, właśnie tutaj jakoś kwestionować moją sytuację, to opór bunt. Właśnie zapominamy chyba o czymś takim, o takim bardzo ważnym wymiarze spowiedzi, że w spowiedzi ma miejsce, powinien mieć miejsce osąd. Chyba bardzo wielu katolików jakby nie chce być w ogóle ocenionych w spowiedzi, tylko właśnie tak trochę jak bankomat chce traktować konfesjonom, że pójść, wyrzucić i zwrot w postaci pokuty, o, i załatwione. Natomiast właśnie Ksiądz y, słucha spowiedzi i jest zobowiązany dokonać osądu i to ksiądz odpowiada swoją głową za to. To jest właśnie to, co na początku czytaliśmy. Co, co rozwiążecie, będzie rozwiązane, co związacie, zwiążecie, zostanie związane. Oczywiście, jeżeli ksiądz y, dokonuje to obłędnie, to bierze to na siebie, ale penitent ma obowiązek y, tutaj być uczciwym. I... Idziemy dalej. W związku z tym osądem jest jeszcze taka kwestia stawiania pytań. I tutaj Wam przeczytam, co pisze na ten temat biskup Andrzej Dziuba, to jest obecnie biskup w Łubiczu. On pisze tak. Stawianie pytań to jedno ze zobowiązań, jakie nakłada na spowiednika konieczność spełnienia warunku integralności sakramentu spowiedzi. Czyli to nie jest tak, że Ksiądz nie może w ogóle stawiać pytań. Ksiądz może, nawet często powinien stawiać pytania. To jest po pierwsze. Po drugie, nigdy nie powinien tego robić z czystej ciekawości. I jest to konieczne bardzo często do ważności w ogóle sakramentu spowiedzi. To przeczytałem z książeczki Spowiedź Małżeństwa, akurat taką książeczkę popełni ten biskup i Bogu dzięki. I on o tym pisze w kontekście moralności małżeńskiej. Pisze na przykład tak. Istnieje często obowiązek postawienia pytań dotyczących zwłaszcza wykroczeń antykoncepcyjnych. Ważna jest kwestia rodzajów czy form antykoncepcji stosowanych przez penitenta. No bo właśnie, na przykład ktoś powie, że stosowaliśmy antykoncepcję. Tylko, że antykoncepcja to jest worek prawie bez dna. I to jest też różne rozumienie. Czasem ludzie jako antykoncepcję nazywają rozwiązania ewidentnie skierowane przeciwko życiu, na przykład właśnie spirale albo jakieś inne środki, które polegają, których działanie polega nie tyle na niedopuszczeniu do zapłodnienia, tylko na zniszczeniu życia, które już powstało. Więc ksiądz ma obowiązek dopytać się, o co w ogóle chodzi jeżeli nie jest to jasnym wyrażenie, Tutaj właściwie może być... Tu się może decydować kwestia tego, czy ta spowiedź będzie ważna, czy nie, czy może się zakończyć rozgruszeniem? czy rozgroszeniem zakończyć się nie powinna. Idziemy dalej. Jeszcze w kwestii szczerości spowiedzi. Co wtedy, kiedy okazuje się, że Nieszczerze się spowiadam, czy się spowiadałem kiedyś, czy jest to koniec świata. Nie jest to koniec świata. Jeżeli się zdarzyło, że nieszczerze się spowiadałem, czy spowiadałem, to żeby wrócić do życia w stanie łaski, to trzeba na najbliższej spowiedzi powiedzieć po prostu, że kiedyś, czy ostatnio, przez jakiś czas spowiadałem czy się, spowiadałem się nieszczerze z takiego i z takiego powodu, że nie mówiłem o tym czy o tamtym, czy że mówiłem tak, żeby jakby zminimalizować tutaj moją winę. I w ten czas, po takiej spowiedzi, wracamy do jedności z Jezusem. I dopiero taka spowiedź tak naprawdę daje wolność i szczęście. I taka spowiedź dopiero ma sens. Patrzę tu w te moje masgroły czegoś nie pominąłem. Może są jakieś pytania? Grzech świadomy, nieświadomy? Ksiądz Kralta mówi tak. Jak ktoś nie wie, że coś jest grzechem, to może dlatego, że nie chodził na religię, albo gadał na religię. I to jest prawda. Jest w katechizmie coś takiego jak ignorancja. Ignorancja, no chyba, że jest niezawiniona, ale zwykle jest zawiniona. Bo masz internet, masz katechizm Kościoła, możesz poszukać, jak masz wątpliwość. Ignorancja zawiniona jeszcze powiększa moją winę, a nie usprawiedliwia mnie. To w zeszłym roku mówiłem o tym w areszczynie czy w Sutoli. Mówiłem o tym, o formacji sumienia miałem się Tak to działa. I jest jeszcze takie niebezpieczeństwo, takie zachowanie w przypadku trwania na przykład w grzesznej relacji że.. Okay. Oczywiście spowiadam się niby szczerze, ale tak, teraz sobie idę do, do tego księdza, potem sobie idę do, do następnego księdza i wszystkim ciężo mówię, że tak żyję. No mam tam jakąś tam znajomość, relację, yy, która jest grzeszna. Nie mam tam kolegę w pracy, czy koleżankę jakąś tam, nie. No czasem się tam spotykamy. No. Generalnie staram się być tutaj wierny żonie, no ale. No ale czasem mi się tam zdarzy. Tylko że to właśnie tak naprawdę no to pytanie, czy takie spowiadanie się, przefroncowywanie się z, z miejsca na miejsce, czy ono doprowadzi mnie do nawrócenia? Czy ja w końcu się nawrócę? Czy będę wykorzystywał to tak egoistycznie do tego, żeby się usprawiedliwiać po prostu czy całym sobą? Bo z, rozumiecie, że zewnętrznie wszystko wygląda tak, że jest niby ważna. Wszystko powiedział, czy powiedział. Tylko, że następny raz już pójdę, jeżeli będę miał to samo, pójdę gdzie indziej. Żeby czasem ksiądz mnie zapytał, czy ja nie siedzę w tym po uszy. No chyba, że ksiądz będzie tak wyciekliwy, że zapyta się, a czy czasem się wcześniej już z tego nie spadałeś, ale od kiedy to trwa, no wtedy może wyjść. Ale nie zawsze ksiądz ma dużo czasu i tak dalej. A ja chciałam sobie pytać, jak jest ze zmarłymi nagle, którzy się nie wyspowiadają, jak na to patrzy. Proszę. No to zależy, w jakim oni tam byli stanie, nie? bo jak zemrze nagle ktoś, kto regularnie żyje do spowiedzi, to nie ma specjalnego problemu. Natomiast jak zemrze ktoś, kto żył w grzech ciężkich od lat, to wszystko jedno, czy on zemrze nagle, czy nie nagle, to on ma problem. Natomiast, yy, no to jest ciekawa taka rzecz, nie? Bo co rodzina może na przykład zrobić? Rodzina, póki żyje, ma walić w łeb i nakłaniać do spowiedzi. A jak już zemrze, to już trudno, to się można modlić, można przewiegorlińską ja zamówić. Natomiast, jest też takiego, Pan Bóg jest miłosierny, prawda? O, to jest właśnie ciekawy temat, to jest co nie napisałem. Słuchajcie, Pan Bóg jest miłosierny, ale Pan Bóg nie jest naiwny. Pan Bóg nie jest naiwniakiem, który po prostu da sobie manipulować i będzie przymykał oko, tej jednej polskiej komedii, bo przymkniemy oko. Pan Bóg nie przymyka oka, on wszystko widzi. I teraz jest miłosierny, oczywiście, tylko jest miłosierny pod pewnymi warunkami. To są warunki miłosierne, bo i jest też coś takiego. Mówi się o czymś takim, że Pan Bóg daje szansę nawet w ostatniej chwili. Nie? Tak, Pan Bóg da szansę w ostatniej chwili. Nawet jak ktoś umiera nagle w wypadku, nie wiem. Tylko obawiam się, że jak ktoś przez x lat, czy całe życie, że już dala od Pana Boga, to i w tej ostatniej chwili nie skorzysta. Może nawet będzie chciał ale jak zobaczy, to całe swoje życie jak kalidoskopię w momencie śmierci, to się może tak przerazić, że się nie zwróci. Nie da rady się zwrócić. Ja jeszcze, jest... jeszcze mogę skończyć? I była taka święta, <śmiech> chyba Katarzyna z Genui, to gdzieś ostatnio odkryłem. Ona zostawiła takie słowa, Pan Jezus jej się objawiał, że tam, gdzie Cię zastanę, tam Cię osądzę. Czyli właśnie jakby potwierdzające to, co powiedziałem że tutaj cudów nie ma. Po prostu jak człowiek tak żył, to niestety w takim momencie zostanie osądzony. On może będzie miał szansę. Pan zechciałby go nawet uratować, ale może po prostu nie dać nie dać rady skorzystać z tego. Ale modlić się można zawsze. Nawet trzeba. Nigdy nie wiadomo, jak w jakiej tam sytuacji był ten człowiek. Czasem jakimś cierpieniem z życia może sobie jakby uratować sytuację. Bo cierpienie ma wartość oczyszczającą. Nie nam oceniać, prawda? Nie nam sądzić. Natomiast trzeba mieć y, taką świadomość, że to nie są żarty. I ostatni punkt, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Bogus może ja skończę tutaj, dobrze? To y, właśnie, no, Panu Bogu y, zadośćuczyniamy przez pokutę, prawda? Ksiądz ma obowiązek nałożenia pokuty. Jak ksiądz nie mówił pokuty, to trzeba pięć zapytać, poprosić. Ksiądz może być zwęcony. Jakieś byłem tak zmęczony jakiejś powiedzi przy, przy, przy, przy świątecznej, że zamiast mówić akty, no, rozgłoszenia, to byłem pod twoją obronę, powiedziała, to, co ja gadam. No tak, tak się może zdarzyć, jak się siedzi czwartą godzinę w konfesjonale, to już się wszystko lasuje. A bliźniemu to w zależności od tego, co się nabroiło, no jak się na kogoś nie powiedziało nieprawdę, to trzeba to nieprawdę odkręcić. Jak się kogoś skrzywdziło, zraniło, to trzeba przeprosić czy komuś ugradło, trzeba mu oddać, i tak dalej. Mieciu, jakie tam masz pytanie? Mam takie pytanie: że spotkałem się z tym, na ktoś wcześniej, nie zdążył do spowiedzi, idzie do komunii, a później dopiero pójdzie do spowiedzi. Ale tak? no z grzechem ciężkim? Z grzechem ciężkim? Ja nie wiem, Jak z ciężkim, tak że po drodze, to pójdzie do piekła. Po tej komunii idę do spowiedzi. To no jest jasna zasada. No ale ale z czasami czasami, czasami, czasami, czasami, czasami są. No to mówimy, ale to właśnie dlatego zapytałem, o jakim grzechu mówimy? Grzechy powszednie władzi akt skruchy we mszy świętej. Tak, ale czasami. Nawet nie mamy obowiązku spowiadania się z grzechów lekkich, tak jest w tym ale y, nie radzę tak żyć, dlatego że. Z drugiej strony jest też zachęta, żeby. że nagromadzenie grzechów lekkich powinno powodować pójście do więc. Y, Zachęcam, żeby jednak być tutaj rzetelnym. Teraz chciałem pokazać Wam jeszcze taki slajd. Jest to punkt, yy, właśnie 1431 z katechizmu Kościoła Kadolickiego. On mówi o istocie spowiedzi. Co się powinno tak naprawdę dokonywać w spowiedzi? To, co powiedziałem, nie chodzi o to, że się spowiadać, tylko że się nawracać. W spowiedzi chodzi o to, aby dokonała się pokuta wewnętrzna, która jest radykalną przemianą całego życia, powrotem nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła, z odrazą podkreślę to słowo, z odrazą do popełnionych przez ciebie czynów, złych czynów pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski też podkreślę nadzieję na miłosierdzie Boże to, co powiedziałem, Pan Bóg nie jest naiwniakiem. Gdzieś w Starym Testamencie są takie fajne słowa. Też były tutaj cytowane w czytaniach na Wielki Post. Może zlituje się Bóg i odwróci swoje oblicze i zwróci swoje oblicze ku złoczniącym. Coś takiego. Nie mam żadnej pewności. Izraelici dla nich to było, to nie było takie oczywiste, jak dla wielu z nas, że Pan Bóg na pewno mi przebaczy. Jak łaskawie jeszcze pójdę do spowiedzi, to już na pewno może zlituje się Bóg. Ja mogę spełnić wszystkie warunki, ale czy Bóg się zlituje, to ja nie wiem. A niby dlaczego mam mieć gwarancję, że na pewno będzie się nade mną musiał litować, nie zmuszony niczym do litowania się nade mną. On się oczywiście zlituje, ale chodzi o to, że taka pewność to jest, to jest pycha właśnie, że musi się zlitować. Nic nie musi. I na koniec, żeby nie było tak całkiem smutno, żeby było miło. Skutki duchowe sakramentu pokuty. To jest bardzo piękne. Pojednanie się z Bogiem, przez które ten penitent otrzymuje łaskę. Łaskę święcającą. Pojednanie z Kościołem. Darowanie kary wiecznej, spowodowanej przez grzechy śmiertelne. Darowanie przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu. Bo przez każdy grzech, oprócz kary wiecznej, Zaciągamy karę doczesną, którą na przykład y, odpokutowujemy w pewnym sensie przez np. cierpienie, a czego nie odpokutujemy przez cierpienie, będziemy musieli odpokutować w Prawda? Dopiero wtedy będziemy gotowi wejść do nieba. Pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa. Słuchajcie, człowiek, który żyje w jedności z Bogiem, jest po prostu szczęśliwy. Ma pokój w sobie połowy albo i więcej tych nerwic by nie było i psychiatrzy nie, nie musieliby tego leczyć ani psychologowie, jakby Aśka byłaby bezrobotne, jakby ludzie chodzą uczciwej kobiety uczciwej i ostatni punkt wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin jak ktoś chce sobie radzić z grzechem sam to powodzenia. Dlaczego sobie nie radzimy z wygraniami? Jak, jak próbujemy w własnych siłach, bez stanu łaski święcającej walczyć z diabłem, to od razu jesteśmy skazani na porażkę. Nikt z diabłem nie wygra z nas. Diabeł z czystą inteligencją. Nam nie ma taki sposób, na Zygmusza ma inny sposób, na Agnieszkę ma jeszcze inny sposób, na każdego z nas ma perfekcyjny sposób. Jesteśmy odporni tylko wtedy na tego gierki, kiedy jesteśmy w stanie łaski święcającej. I to też do pewnego stopnia ale mamy taką taki minimum gwarancji. Chciałem wrócić do początku tej Wielczanki, bo tutaj w tej Wielczance nie ma trzeciego rodzaju pojednania, to jest pojednanie ze sobą samym. Pojednanie dokonuje się na trzech płaszczyznach właśnie. Z Bogiem, ze wspólnotą, z kości Kościołem przez duże kacze, ze wspólnotą, bo przez nasz grzech ranimy też, obciążamy cały Kościół, całą wspólnotę Kościoła. To jest to, co mówiła bodajże święta Tereska od św. Jezus, że my funkcjonujemy w płaszczyźnie życiu duchowego jak naczynia połączone w laboratorium. Są na przykład trzy próbówki na dole połączone ze sobą. Jak do pierwszej wlewam płyn, ciecz, to we wszystkich trzech wzrasta. ten poziom płynu się wyrównuje, jest taki sam. To szczególnie działa w rodzinie. Im bardziej na przykład mąż czy żona jest blisko Pana Boga, tym łatwiej reszcie. Dzieciom na przykład też iść do Pana Boga. I vice versa. Czasem dzieci ciągną rodziców do Pana Boga. I tym bardziej we wspólnocie Kościoła, w, takim, w makroskali. Też tak to działa. A w drugą stronę, że każdy grzech ludzi w Kościele, członków Kościoła obciąża całą wspólnotę. I pojednanie ze sobą. Człowiek, który żyje bez Boga, po prostu żyje w konflikcie ze sobą. Żyje w jakimś stresie, w jakiejś nerwicy. Nie, nienawidzi siebie, nie kocha siebie. To jak ma kochać innych? I już tak chyba lądując, lądując, bo już się zbliża czas, bardzo Was zachęcam żebyście też zawsze przed spowiedzią modlili się nie tylko za siebie, za swoje przygotowanie, ale także za księdza. Na przykład oświatło Ducha Świętego dla księdza, do którego idziecie. Po co to jest potrzebne? Na przykład po to, żebyście usłyszeli to, co jest Wam potrzebne. Ja na przykład mam, nie wiem, jakieś standardowe rozwiązanie na daną sytuację, na dany grzech. I mogę to powtarzać wszystkim. I mogę przekonać, że jest super że obiektywnie jest to dobre, tak? To jest rozwiązanie na daną sytuację. Ale właśnie czasem może się okazać, że dla kogoś owocniejsze, cenniejsze dla jego życia duchowego będzie jakieś, jakaś inna rada podobna, albo, ale trochę inna, z innego punktu widzenia. Jakieś inne rozłożenia akcentu. No i właśnie, jak penitent się pomodli za księdza, do którego idzie, żeby mu powiedział to, co ma usłyszeć, to pewnie to usłyszy. Ma szansę. To Wtedy ksiądz się może sam zdziwić, że powiedział to inaczej, że <laughs> coś tam inaczej ujął, albo z innego punktu widzenia. To mi się slajdy chyba skończyły. Mam nadzieję, że o, takie ładne zakopane sprzed trzech tygodni z arendu. Czy są jeszcze jakieś pytania? No temat coś więcej. To już długo mówiłem. Ale jest No? Nie, to proste pytanie. No bo. Co ten człowiek ma w tym momencie robić? Pij się w pierwszej. Syp się popiołem, Nie wiem, siadaj w boże. Nie wiem, że każdy to inaczej przeżywa. tak jeszcze dodam, że mamy patronów słuchajcie od spowiedzi, jak ktoś ma problemy ze spowiedzią to trzeba się modlić byli tacy wielcy spowiednicy w historii Kościoła i akurat najnowszy chociaż niekoniecznie, właśnie Jan Maria Wiany ojciec Pio taki inny święty z trochę dawniejszych czasów to Jan Nepomucen jest w sumie bardzo popularny nas, bo bardzo często przy kapliczkach, przy mostach, przy rzekach są jego kapliczki. Ja tego nie wiedziałem, kto to jest. To jest święty czeski, który nie wydał swojej z, spowiedzi z, z królowej Zofii Do czego zmuszał go jakiś tam król, bo chciał, bo podejrzał, że go zdradza, czy tam coś A tam trzeba tak? hm? Wacła, właśnie ten nazw. No. Tak, jest też tam co taki Jan Sankander. Z czasów wojny wojen między katolikami a protestantami z 30-letni bodajże, tak? Więc są, są święci, którzy chcą nam pomagać w spowiadaniu się, w dobrym spowiadaniu się. A, Leopold Mandicz. To jest taki kapucyn chorwac, chorwac z pochodzenia, który no, funkcjonował we Włoszech przez całe życie. Chciał jechać na misję tutaj, na naszej tereny na Wschód, ale był chory, schorowany, go nie puścili. I był takim spowiednikiem padły. Jego pomnik jest Medżugoriem przy konfesjonalnych. Taki może mniej znany, mniej okrzyczany świętym, w co się z ale też bardzo taki gorliwy. Także jest pomoc, nie jest pomoc. Jeżeli mam opór, mam problemy, mam jakieś tutaj blokady, to trzeba się modlić. Trzeba się modlić, żeby oni wypraszali mi łaskę uczciwego, szczerego stawania w prawdzie to już tak może zupełnie na koniec taki trochę historyczny brzód, bo to nie od początku tak było przeczytam wam z Katechizmu kościoła katolickiego taki fragment. w ciągu wieków w sposób zasadniczy zmieniała się konkretna forma forma w jakiej kościół dokonywał władzę otrzymaną od Pana w pierwszych wiekach pojednanie chrześcijan, którzy popełnili po szczególnie ciężkie grzechy np. przykład bałwochwalstwo, zabójstwo czy cudzołóstwo było związane z bardzo surową dyscypliną wymagającą od penitentów odbycia publicznej pokuty za swoje grzechy, niekiedy trwającej długie lata, zanim otrzymali dar pojednania. Do tego stanu pokutników był taki stan w ogóle, który obejmował jedynie popełniających pewne grzechy ciężkie, można było zostać dopuszczonym rzadko, a w niektórych regionach tylko raz w życiu. Rozumiecie, że był problem, że ktoś mu kogoś zabił, założono nałożył mi tą publiczną pokutę, ileś lat tam ludzie wrzucali w niego kamieniami błotem, pokuta się skończyła, na przykład zdarzyło mu się, był porywczy krew i zabić drugi raz i on już żył przeświadczeniem, że on już nie zostanie spadniony, bo nie ma jego szansy na pokutę. W VII wieku pod wpływem tradycji monastycznej wschodu misjonarze irlandzcy przynieśli do Europy prywatną praktykę pokuty, która nie wymagała już publicznego ani długotrwałego pełnienia dzieł pokutnych przed uzyskaniem pojednania z Kościołem. Od tego czasu sakrament urzeczywistniał się w sposób bardziej dyskretny między penitentem a kapłanem. Nowa praktyka przewidywała możliwość powtarzania sakramentu pokuty i otwierała w ten sposób drogę do regularnego przystępowania do tego sakramentu. Umożliwiała otrzymanie przebaczenia grzechów ciężkich i poprzednich w ramach jednej celebracji sakramentalnej. Jest to zasadniczo ta forma pokuty, którą Kościół praktykuje po 10 Czyli dzisiaj jest naprawdę luksus. Mogę popełnić największe świństwo i otoczenie, miasto, osiedle nie musi o tym wiedzieć. Nie wiem, czy to dobrze. <zyskańskie> Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Ten... teraz zawsze, na